Cześć, oglądacie 314wo.pl, 314 to jest taki rebus, 314wo to jest taki rebus. Ja nazywam się Bartek Staniszewski i na tym kanale przedstawiam moje przygody z ważeniem piwa. No i piciem potem tego swojego piwa właśnie dzisiaj będzie ten odcinek, który jest zwieńczeniem pracy włożonej w wytworzenie. Dzisiaj właśnie mam do spróbowania, do wypicia piwo. A w zasadzie można powiedzieć, że dwa piwa. Dlaczego dwa? Bo to jest tak naprawdę jedna warka, y, tylko że robiona, y, chmielona potem innym chmielem. Za mną w tle widać tutaj recepturę, pewnie nie widać zresztą, ale y, zaraz <coughs> przedstawię kilka szczegółów. Tutaj dwie butelki. Może krótko o założeniu, miała to być taka bardzo klasyczna, sta, w starym stylu, ipa gorzka i, i, i mocno chmielona. I y, jedna z nich jest chmielona chmielem amarillo, zarówno na, to są takie właśnie single hopy, amarillo i cascade. Y, prosty zasyp, tylko... co my tu mamy? Tak, tylko słód pale ale i potem chmielenie i na goryczkę, i na aromat, i na smak jednym chmielem. Z ciekawych rzeczy fermentowane drożdżami FM13 irlandzkiej ciemności, więc drożdżami, które absolutnie do, do ajpy, do piw chmielowych nie są przeznaczone. No ale drożdże to drożdże, zrobiły co miały zrobić, zjadły cukier i zrobiły alkohol i dwutlenek węgla. Co jeszcze? No tyle, może spróbuję teraz otworzyć. Mam dwie szklanki, dwie różne szklanki. No i zobaczymy czy one się w ogóle różnią. Powinny się różnić, bo powinny się różnić w zasadzie tylko tym chmielem. To jest jedna warka i potem gotowanie. Ich mielenie było oddzielnie, podzielone na pół i oddzielnie. Bardzo mało tego piwa powstało bardzo duże straty były. No dobra, dzieła! To jest Amarillo. to jest Cascade. U Cascade chce wychodzić. A to może nie bardzo, tro, troszkę chce. Troszkę chce wychodzić. No dobra, tego zatkam, bo to piano troszkę się unosi. Dobrze. Hmm. Ten Cascade jakby trochę ciemniejszy, a nie powinien być, powinny być takie same. W ogóle... O, graf. Cascade troszkę ciemniejszy, choć to, tak jak mówię, te same piwa są, to, to samo piwo, to sama baza. E, mm, tak. Y, moment, telefon. Minęło z 5 minut, jak widać piana wciąż się utrzymuje, szczególnie na tym Amarillo, tym jaśniejszym. Cóż, powiedziałbym, że nie wyglądają zbyt apetycznie, szczególnie w świetle dzisiejszej mody i piwa takiego bardzo jasnego. Nie wiem dlaczego wyszło tak ciemne, być może dlatego, że drożdże były zbierane drożdże były zbierane z ciemnego piwa, ale no nie sądzę, żeby aż tak one przy, przyciemniły. Szczególnie ten Cascade jest niezbyt ładny, no taki brązowawy wręcz, taki błotnisty, mętny, kompletnie nieprzejrzysty. Ten mi się w ogóle nie podoba. Amarillo jest ładne, poza tym, że jest ciemniejsze, w ogóle piana jest ładniejsza, w tej chwili ona już opadła, ale jak widać, jest wciąż trwała, no i szczególnie o, jest taka kremowa. No dobrze. Powącham, czy w ogóle czuć jakąś różnicę. Powinna być, bo w jednym jest Cascade, w drugim jest Amarillo. Różnią się zapachem. No, ale jest to zapach amerykańsko-chmielowy, że tak powiem. Mi się bardziej podoba ten zapach Amarillo. Taka porządna IP'a porządna po prostu. W dawnym stylu. W dawnym stylu, więc taka nie dzisiejsza. Solidna, bardzo solidna goryczka. Na pewno jest tu. Zaraz zobaczmy. Birst mi twierdzi, że w tym Amarillo jest 63. A w Cascade jest 45. Hmm. Czyli ja to go kaskada teraz spróbowałem. Wydaje mi się, że jest więcej, ale jest to y, solidna, y, bym powiedział nieprzyjemna, ajpowa goryczka, taka jakiej dzisiaj y, no, w nowych piwach trudno świadczyć, Także może to jest zaletą domowego piwowarstwa, że można sobie zrobić piwo niemodne, ale takie, które, które się lubi, które... Y, no ja lubię takie piwa, ja lubię ostatnio właśnie bo nie piję tego piwa pierwszy raz, no. patrzyłem na nie, tak jak widać, no nie jest zbyt, zbyt piękne. Potem kupiłem sobie jakąś właśnie taką New England, New England IPA, jaśniutkie, takie soczkowate, no mętne, ale takie jasne, takie, takie pozytywne. No i spróbowałem i ono było słodkie, mdłe, pachnące pięknie. Ale to nie dla mnie. Ja lubię piwo, które będzie... Ja lubię po prostu starą dobrą iPę. Taką ipę jak chociażby sklepowy Atak Chmielu czy Rowing Jack. Tak, no to teraz tą Amarillo, które ładniej wygląda, ładniej pachnie. ale podobnie smakuje. Podobnie smakuje. Powinno być bardziej goryczkowe, bo Amarillo jest, było bardziej goryczkowym chmielem. Amarillo miało 9,8%, a Cascade miał 6,9% alfa kwasów. Smakują podobnie. Jest spora, wbrew pozorom, podbudowa taka słodowa. Nie jest to piwo zbyt wytrawne. Także słodycz. Ja, ja też znowu to jest. Nie, nie dodawałem to, nie dodawałem. Nie, nie dodawałem tutaj słodów karmelowych. Ale ja lubię taką IPę właśnie w starym stylu, z podbudową taką słodu karmelowego. One tak wyglądają, szczerze mówiąc, jakbym dodał. Może no. dodałem i zapomniałem. Bo są takie ciemne, trochę ciemne jak na sam Sweet Pale Ale. No cóż, podsumowując, powiedziałbym, że piwa są poprawne. poprawne. Nie, nie, nie jest to coś, z czego jestem super zadowolony, ale są poprawne. No i, i mimo to, że są tylko poprawne lub aż poprawne, no ja będę je pił chyba ze smakiem. Znaczy na pewno będę je pił ze smakiem. Piję je ze smakiem. Zresztą bardzo mało już mi zostało, bo, bo mało ich wyszło. Duże straty były, tak jak mówiłem na początku. No nie jest to majstersztyk. No wychodziły, nawet mi wychodziły lepsze piwa, ale i tak jestem zadowolony, bo no bo to jest coś, yy, taka IPA. można taką IPę kupić w sklepie, yy, może nawet lepszą dosyć tanio, bo to są, bo to są piwa, które dzisiaj chyba nie są zbyt popularne, a ja je wciąż yy, lubię. Goryczka taka, yy, no jest taki, Taka chmielowa ostrość, taka, ta peletowa jakby, no na pewno zostały te drobinki chmielu, bo, bo jego tam było dużo jednak. No cóż, to by było chyba wszystko, co, co mam do przekazania o tym piwie. Może nie jest to najlepsza reklama robienia piwowarstwa domowego, bo tak jak mówiłem, piwo nie jest jakieś super udane, ale z drugiej strony może jest to właśnie e, bardzo dobra rekomendacja, że można zrobić sobie piwo takie, jakie się chce. Być może takie, którego już dzisiaj by, no nie jest łatwo spotkać w sklepie. E, zresztą w ogóle zawsze jest fajnie zrobić sobie własne piwo. To zawsze jest e, fajne. E, Wasze zdrowie, miłego dnia, miłego wieczora, oglądaliście 314wo.pl, ja nazywam się Bartek Staniszewski, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.